Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się bardzo, że mogę być tu z wami. Jacek powiedział sporo na mój temat, aż jestem sam zdumiony, że tyle pamięta, a teraz ściągnę maskę i zobaczycie, jak jest naprawdę. Kochani moi, wasz pastor poprosił mnie, żebym podzielił się świadectwem i słowem. I mam bardzo duży dylemat, dlatego że i słowa jest trochę, i świadectwa jest trochę. Ale ponieważ Pan Bóg już od początku przygotowywał to, co chciałbym powiedzieć przez zarówno pastora Jacka, jak i przez naszego brata, który dzielił się świadectwem, to jednak będę zmuszony obydwie te rzeczy, obydwie te rzeczy zrobić. Podzielić się świadectwem i słowem. I proszę was, nie patrzcie na zegarki. Jak zobaczę, że ktoś zagląda na zegarek, zrozumie, że trzeba kończyć mimo wszystko, a myślę, że nie warto. Myślę, że dzień dzisiejszy jest dniem Pana, jak to mówimy i warto jest za cenę czasu przyjąć od Pana to, co ma dla nas. Amen? Amen. Postaram się też być bardzo precyzyjny. Miałem duży dylemat, jak wybrać świadectwa, które świadectwa wam przekazać, i Myślę, że to, co będę chciał wam przekazać, zarówno z pracy z cudzoziemcami, jak i z życia naszego zboru, to będą rzeczy, które będą miały wpływ na wasze życie. O to się modlę. Ale zanim zanim jeszcze cokolwiek zacznie się z tego mojego usługiwania, przyjmijcie gorące pozdrowienia ze zborów w Dzierżoniowie. Ktoś wie, gdzie jest Dzierżoniów? Taka mała wioska za górami. A więc wasi bracia, wasze siostry was pozdrawiają. Okej, okay. kochani, moje życie z Panem Jezusem rozpoczęło się, kiedy miałem 9 lat. To był moment, w którym Bóg dotknął mojego serca i bardzo wyraźnie to życie zmienił. Wyraźnie. Nie było dwóch zdań. Przyszedłem na drugi dzień do szkoły. I dzieciaki, i nauczycielowie, tak się mówi, nauczyciele, dobra, e, wypytywali się, co się stało, bo Bóg poprzedniego wieczoru zmienił moje życie. Od tego momentu Bóg też przemawiał do mnie i objawiał mi to, co miało się stać w przyszłości, ale ja niestety nie rozumiałem tych objawień. Natomiast mówienie o tym, co Bóg wkładał w moje serce, e, no było czymś, czymś zbyt trudnym, bo mogłoby świadczyć o tym, co przeżywał na przykład Józef. E, Wynosisz się, co ty sobie myślisz i tak dalej, i tak dalej. A więc żyłem sobie z tymi objawieniami i ciągle się dopytywałem, co by to miało znaczyć, co to będzie. Co takiego Bóg mi mówił w czasie, kiedy byłem dziewięcioletnim chłopcem i do dzisiaj te rzeczy pamiętam. I wiecie, kochani, ponieważ Bóg jest wierny i Słowo Boże mówi nam, że On nas przeznacza do pewnych rzeczy, przeznaczył nas do zbawienia i przeznacza nas również do służby, to On swoim sposobem wszystko to punkt po punkcie wypełnia. My nie musimy się o to martwić. Ja przyznam wam szczerze w, swojej, w, taki, w takim wstydzie wręcz, że do żadnej z tych rzeczy za bardzo nie dążyłem. Bóg tak kierował losem, aby te rzeczy się wypełniły. Chociaż zachęcam, aby to, co płynie ze zrozumienia Słowa Bożego, kiedy już się rzeczy zaczynają dziać, żebyś za tym szedł i dożywał tego, co Bóg w swojej łasce dla mnie i dla ciebie zaplanował. Jakiś czas temu byłem tutaj w Kamiennej Górze, nie wiem, dwa, trzy lata temu, chyba ze trzy albo lepiej, nie wiem, czy ktoś, ktoś pamięta, że tutaj byłem, czy nie? Ktoś pamięta. Ale kazania na pewno nie pamiętacie. Zresztą, wiecie, no, nie dziwię się. Było dużo różnych rzeczy w międzyczasie, które mogły przykuć waszą uwagę. Ale ja pamiętam o tym, że mówiłem wam o potrzebie patrzenia na życie z Bożej perspektywy. Z tego, co... Słowo Boże mówi. Biblia nam mówi, że Bóg posadził nas na wysokościach nie po to, żebyśmy marzyli o wysokościach na podstawie tego słowa, ale abyśmy patrzyli na życie z wysokości, czyli z tego Bożego punktu widzenia, z tego Bożego planu, a nie z tej naszej rzeczywistości, która nas otacza. Amen. I wtedy żyje się dużo lepiej, wtedy wszystko co widzimy z góry jest spłaszczone, nie jest żadną górą, nie jest żadnym problemem. A więc to moje życie biegło jakoś tam aż do roku 2011-2012. Koniec roku 2012 to był moment, kiedy Bóg postanowił wypełnić jedną z rzeczy, którą objawił mi, kiedy miałem 9 lat. I powołać mnie do służby wśród cudzoziemców. Powiedzcie mi tak szczerze, czy ktoś z was przejmuje się tak na co dzień losem cudzoziemców? Nie. A ja powiem wam coś też szczerze, ja też się nie przejmowałem. Jakoś tak, wiecie, no byli cudzoziemcy, ale tak za bardzo nie myślałem o tym, y, czy im trzeba pomóc, w jaki sposób i i czy w ogóle ja powinienem to robić. Ale przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg naprawdę swoim sposobem doprowadził mnie do momentu, kiedy musiałem pomóc cudzoziemcowi. I ta pomoc była bardzo nieporadna, jeśli chodzi o mnie, ale dziękuję Bogu za to, że On był ze mną. Więc w swojej totalnej bezradności, wołając do Boga, prosząc, panie, pomóż, zrób coś, objaw mi, co ja mam zrobić. Sprawy dotyczyły rzeczy administracyjnych, prawnych, zero kompletne, jeśli chodzi o mnie. I wiecie, kiedy rozmawiałem przez telefon z urzędnikami odpowiedzialnymi za tą sprawę, z jednej strony miałem słuchawkę i słuchałem jakiegoś ważnego urzędnika, a z drugiej strony, z drugiej strony, Pan Bóg mówił, co ja mam do Niego mówić. I to sprawiło, że w pewnym momencie y, znalazłem się w miejscu uświadomienia sobie, że kiedy cudzoziemcy przybywają do Polski, do Europy, y, to wielu z nich jest zamykanych w miejscach zupełnie odosobnionych. Y, większość z was może nawet nie wiedzieć, że takie miejsca są. Niektóre z nich są w lesie, niektóre na uboczu miasta i a, y, są jakby podwójnie strzeżone na, na, na terenie różnych jednostek i wstęp do tych miejsc jest niesamowicie utrudniony. Kiedy dowiedziałem się o tym, że tam są tacy ludzie, a, zagubieni, nie mający w ogóle pojęcia dlaczego tam siedzą, jaki będzie ich los, a postawiłem Bogu warunek. Jadąc samochodem mówię, Panie, jeśli Ty mi dasz odpowiedź na ten problem, jeżeli się rzeczy zadzieją, to ja daję Ci obietnicę, że zacznę usługiwać w tych ośrodkach, nie mając pojęcia w ogóle z czym to się wiąże. I wiecie, od tej modlitwy minęło mniej więcej 10 sekund. Zadzwonił telefon z odpowiedzią. I rzeczy się zadziały. Więc z jednej strony niesamowita radość, dlatego że ktoś został uwolniony, ale z drugiej strony, z drugiej strony, odpowiedzialność co ja teraz zrobię. Jak ja mam w ogóle wejść w ten temat? Pół roku mi zajęło, żeby w końcu w 2013 y, znaleźć się w pierwszym takim ośrodku. I do tego ośrodka. Kiedy, kiedy wszedłem, zostałem poddany wszelkiej kontroli, w asyście a zarówno urzędników, jak i strażników rozpoczęło się pierwsze spotkanie. Na to spotkanie przyszedł Hindus, przyszedł Czeczen. Dwie osoby i trójka pracowników, którzy obserwowali, co tam się będzie działo. I wiecie, spotkanie przebiegało fajnie, bo zaczęliśmy się poznawać. Bóg też jest tak cudowny, że radzi sobie z problemami językowymi, więc kiedy, kiedy mając Czeczena nie byłem w stanie właściwie przekazać mu niczego, on posłał też Hindusa, który był w stanie tłumaczyć Czeczenowi. I rozmawialiśmy, poznawaliśmy siebie. Oni mówili o tym, w co oni wierzą, ja mówiłem o tym, z czym ja przyjeżdżam do nich. I to spotkanie dobiegało do końca. To był pierwszy dzień, to był, to był ten moment kulminacyjny, w którym było moje być albo nie być. I, i wiecie, miałem naprawdę mieszane uczucia. I te, te sześć oczu wlepionych we mnie, co ten facet tworzy. Co on tu chce zrobić w tym ośrodku? Mam na myśli pracowników. I przyszedł taki moment, że mówię do tych mężczyzn, słuchajcie, miło było, porozmawialiśmy, jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się znów, a teraz chciałbym się o was pomodlić, chciałbym prosić Boga, aby was błogosławił, aby wam pomógł w waszym życiu. I na te słowa, kiedy Czeczen je zrozumiał, wstał i mówi. Ja bardzo przepraszam, ja jestem muzułmaninem, ja nie mogę się z Panem modlić, dziękuję bardzo za, za to, że mogliśmy się spotkać. Proszę mi że szanuję Pana, ale muszę wyjść. Okej, okay. głupio, pierwszy raz z muzułmaninem rozmawiałem o Bogu. Głupia sytuacja, ale trudno. A pytam się tego hindusa, czy ty chcesz, żeby się o ciebie pomylić? Tak, mi jest wszystko jedno, my w domu wierzymy w duchy, składamy ofiary duchom, ale jak, jak pastor chce, może się pastor ze mną pomodlić, nie ma problemu. Wielka zachęta od razu się pojawiła i zacząłem się modlić o tego człowieka. I kiedy się pomodliłem, skończyłem, powiedziałem amen, nagle drzwi wejściowe do tego miejsca, gdzie byliśmy się otworzyły i... Przed tam rosły człowiek w podeszłym wieku i wiecie, on, on, on nie dbał o żadne protokoły. On po prostu jak otworzył drzwi, to zaczął mówić i mówi tak. Dzień dobry, ja słyszałem, że Pan jest człowiekiem Kościoła, ja wam mówię to do, dokładnie tak, jak on mówił, a ja bardzo potrzebuję pomocy i ponieważ Pan jest człowiekiem Kościoła, to proszę mi pomóc. Ja zrobiłem wielkie oczy, nie wiedziałem w ogóle jak się zachować. Mówię, podejdź, podejdź bliżej. Okazuje się, że to był też Czeczen, pochodzący gdzieś tam, oczywiście pochodzący z islamu i kiedy już o tym, kiedy się o tym dowiedziałem, pytam go, jaki jest jego problem, mówię, bo wiesz, ja nie jestem prawnikiem, nie jestem tutaj, żeby ci pomóc w jakichś sprawach prawnych, ale jestem tu jako pastor i chciałbym z Tobą rozmawiać o Bogu. On mówi, ja wiem i dlatego tu przyszedłem, żeby się pastor o mnie modlił, bo ja potrzebuję pomocy. I powiedział o swojej sytuacji, Mówię, ja jestem tu już od roku, nikt nie chce mi powiedzieć, kiedy mój pobyt się tu skończy, jestem chory, Jestem załamany, jeśli chodzi o, o, o mój, moj, moją psychiczną sytuację i potrzebuję pomocy. Ja chcę stąd wyjść i chcę po prostu normalnie żyć. I wiecie, po prostu jak, Goli, jak Dawid przed Goliatem, przed tymi wszystkimi ludźmi, mówię do niego, ok, pomodlimy się. I zacząłem się o niego modlić. On podziękował. Kiedy powiedziałem amen, powiedział dziękuję, obrócił się na pięcie i wyszedł. I to był koniec spotkania. Więc pożegnałem się z administracją, pożegnałem się z tym Hindusem. Myślałem sobie, Boże, co dalej? Co dalej? I na następne spotkanie, kiedy przyjechałem do tego miejsca, przyszedł hindus, Przyszedł Czeczen, który wyszedł, bo mu religia nie pozwalała. I przyszła jeszcze grupa innych muzułmanów. Więc ja byłem zdumiony. Zaczęliśmy rozmawiać o Bogu. Zacząłem przed nimi odkrywać Ewangelię. I w pewnym momencie się zapytałem, a co się stało z tym Sergiejem, który tu był? A on wyszedł. Kiedy wyszedł? W poniedziałek mieliśmy spotkanie. W środę. W środę wyszedł. I, I wiecie, ja wtedy sobie uświadomiłem, dlaczego ci inni ludzie przyszli. Dlaczego ten Czeczyn przyszedł. I wiecie, od tego momentu Bóg zaczął rozwijać coś niezwykłego. E, tak jak dla każdego kraju, dla każdego narodu, dla każdego z nas jest potrzebny klucz do tego, aby dotrzeć do serca człowieka, tak Bóg pokazał mi klucze, aby dotrzeć do muzułmanów, do Hindusów. Pokazał mi to, co porusza ich serca i dzięki Duchowi Świętemu zacząłem a, mówić do nich o tym, że mają zbawiciela, mają kogoś, kto chce ich zbawić. I później przyszedł moment na kolejne miejsce i również Bóg to zaaranżował. Wiecie, ten ośrodek, w którym usługiwałem na początku, Został poddany remontowi i wszystkich cudzoziemców wywieziono do innego ośrodka. I kiedy tam się znaleźli, to, to ci moi bracia w Chrystusie już wtedy, już nawrócona grupa ludzi, szczególnie Persowie, Afgańczycy, zaczęli się domagać tam, my chcemy spotkania z pastorem. Z jakim pastorem? Taki jest pastor na drugim końcu Polski i my chcemy się z nim spotkać, więc z pewnego dnia dostaję telefon pastorze, my się nie znamy, ale tutaj się domagają państwo podopieczni, żeby pastor się z nimi spotkał. Okay. I przyjechałem na to spotkanie, zaproszono mnie do takiego pomieszczenia, jak połowa tej sceny mniej więcej, no, no myślę, że tak połowa sceny. I tam stał stół, Cztery krzesła i wersalka. I e, oficer, który, który mnie tam przyjął, bardzo uprzejmy człowiek, e, miły naprawdę, kto, czuły również na Słowo Boże, mówi, no ja myślę, że tutaj nie mamy specjalnego pomieszczenia, ale tutaj pastor powinien e, normalnie na luzie się z nimi spotkać. I ja mówię do niego, no nie sądzę, bo może się okaże, że to jest za ciasne miejsce. Nie, nie, no ilu ich tam jest? Kilka osób. Ja powiedziałem, okej, okay, mi to nie przeszkadza. I wiecie, spotkaliśmy, przyszli najpierw ci moi bracia, yy, usiedliśmy i za chwilę zaczęli się schodzić kolejni, kolejni, kolejni i w pewnym momencie to miejsce po prostu się zapełniło absolutnie. Byliśmy jeden koło drugiego, i był też ten oficer. I a, ponieważ była mnogość językowa i, i, i ta narodowa tak duża, więc nie wiem, czy sobie możecie to wyobrazić, a, że ja musiałem mówić do nich w trzech językach, czyli najpierw jeden, potem tłumaczyć, potem tłumaczyć siebie i później oni tłumaczyli sobie nawzajem w te języki, które, które po prostu znali. I sytuacja w pewnym momencie, nie mogę wam opowiedzieć całego tego zgromadzenia, niesamowite, coś, coś tak szczególnego. I w pewnym momencie, wiecie, kiedy im usługiwałem, Bóg mi przypomniał słowo z dziejów apostolskich, kiedy powstał szum, gdy, Chryst, gdy Duch Święty zstąpił na ludzi. To mniej więcej coś takiego było, że ja powiedziałem w, w tych, tych swoich możliwościach, a potem zaczął się szum. Różne kolory, e, turbany Sików, jakieś, jakieś, e, jacyś naprawdę dziwni ludzie tłumaczyli sobie o Panu Jezusie. I kiedy przyszedł moment, e, słuszny moment zakończenia tego spotkania, mówię, e, słuchajcie, musimy kończyć. Już nam kolacja na was czeka. I, i mówię do nich, za chwilę już będziecie mogli stąd wyjść. Chyba, że ktoś chce, żeby się o niego pomodlić, to ja tu jeszcze będę i jestem gotowy wam usłużyć modlitwą. Oficer wyszedł w tym momencie, ale cała reszta została. Więc ja mówię, słuchajcie, dajcie mi znać, czy ktoś chce, żeby się o, o, o ciebie pomodlić. I 100% tej grupy podniosło ręce, że chce, żeby się o nich modlić. Więc modlitwa trwała kolejne 40 minut, ponieważ musiałem szukać tłumaczy do niektórych z nich, żeby w ogóle do nich dotrzeć. Po tym zgromadzeniu, ten ośrodek był otwarty dla mnie już w 100%, ale po tym zgromadzeniu dostałem SMS-a od oficera, pastorze dziękujemy za wizytę. Kiedy Byłem w czasie tego spotkania, wiedziałem, że jest między nami ktoś większy. I to była taka radość, taka wdzięczność Bogu za to, że, że On jest, że On jest cudownym Bogiem. Po czasie w podobny sposób Bóg posłał mnie do kolejnego ośrodka. I chciałbym wam teraz powiedzieć dwie historie ze względu na czas, dwie historie ludzi, których spotkałem w ośrodkach. Jeden z nich nazywa się Zardasz, tak ma na imię, pochodzi z Iranu. I Zardasz jest bardzo szczególnym człowiekiem, ponieważ imię dostał od ojca na cześć religii, którą wyznawano właśnie w ich wiosce. Mniejszościowa religia, taki margines, mieszanka chrześcijaństwa z islamem, z przewagą islamu. I Zardasz... Kiedy pojawił się w ośrodku, inni Irańczycy go zaprosili na spotkania i był właściwie regularnie, no może się w przeciągu trzech miesięcy zdarzyło raz, że, że on nie przyszedł na spotkanie. Czytał z nami Biblię, chętnie też prosił, żeby się o niego modlić, ale wiecie, nigdy nie otworzył się tak, żeby powiedzieć, że on... Że on opowiada się za Jezusem, albo się nie opowiada. On był taki po prostu cichy obserwator, korzystający z czego można. Ma dziś około 50 lat teraz. I, I pewnego dnia z takim żalem, wiecie, ci ludzie czasami mają takie sytuacje, kiedy, kiedy ich nadzieja się kończy, kiedy różne zabiegi, już zawodzą i, i zaczynają czuć się nieswojo w tej swojej sytuacji. I pewnego razu na koniec spotkania on mówi, ja chciałem coś powiedzieć, to bardzo proszę. I zaczął wylewać taki żal, mówi, my tu mówimy o Bogu, mówisz do nas o tym, że Bóg jest wszechmogący, że jest wielki, a gdzie jest ten Bóg w mojej sytuacji? Gdzie jest ten Bóg, kiedy, kiedy ja tu siedzę i nie wiem, co się ze mną stanie? I wtedy wiecie, też gdzieś przez mądrość bożą e, powiedziałem do niego bardzo szorstko powiedziałem Zardasz powiedz mi kto jest twoim bogiem a ja ci powiem gdzie on jest i spotkanie się skończyło pomyślałem sobie potem po drodze po coś to mówił być może ten człowiek już więcej nie przyjdzie może się obrazi ale wiecie nie musiałem długo czekać na boże działanie ponieważ y, y, w następną środę miałem być tam na spotkaniu we wtorek, przepraszam, w środę, w środę rano dostaje telefon. Dzwoni jeden z tych cudzoziemców i mówi, pastorze, Zardasz wychodzi. Wow, no to super. I mówię, to powiedzcie mu, żeby na mnie poczekał. Ja mu pomogę dalej się przemieszczać po spotkaniu. I oczywiście jeden z naszych braci z Kurdystanu, który znał język Zardasza, bo Zardasz nie rozumiał nic w żadnym ludzkim języku, więc, więc pojechał ze mną i spotkaliśmy się na dworcu autobusowym, tam czekał już na wolności, ja byłem przed spotkaniem jeszcze w ośrodku i mówi, ze łzami w oczach, człowiek stoi na ulicy i płacze. I mówi, pastorze, czy możesz chwilę mi poświęcić, chcę coś powiedzieć. Bardzo proszę, wsiedliśmy do auta i zaczyna opowiadać coś takiego. Mówi, wczoraj, wczoraj, czyli we wtorek, byłem tak załamany, że wieczorem nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I to był pierwszy moment, kiedy późnym wieczorem sam byłem w pokoju i zacząłem się modlić. I też wam mówię to dosłownie tak, jak on mówił. Zacząłem się modlić, Jezusie, jeżeli Ty jesteś, to odpowiedz mi, nigdy Cię o nic nie prosiłem, ale jeżeli istniejesz, a słyszał kiedyś o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim stanie się, więc mówi, jeżeli istniejesz, to porozmawiaj z Ojcem, żeby coś zrobił, żeby mnie stąd uwolniono. I mówi, i zacząłem pokazywać w tej modlitwie zdjęcia moich dzieci i żony i mówić, zobacz. Oni za mną tęsknią, oni mnie potrzebują, ja chcę, ja chcę stąd wyjść. I modlił się długi czas i wiecie, potem zasnął i nagle rano budzi go strażnik. Budzi go i mówi, wstawaj, wstawaj, wychodzisz. Nie rozumiał po polsku, a strażnik w żadnym języku tam nie rozmawia innym. Więc chłopaki zaczęli go budzić inni, mówić, że, że wychodzi. I on myślał, że on śni mu się, że to po prostu nie, niemożliwe. Ale, ale kiedy już to zaczęło nabierać pędu, więc, więc w końcu się podniósł i mu mówią, że ty wychodzisz, za chwilę wyjdzie z środka. I, I on wtedy sobie przypomniał tę modlitwę. Zaczął kojarzyć, że, że coś się stało, o co on prosił poprzedniego dnia. I kiedy jeszcze tak siedzieliśmy w aucie, mówi, mnie już nikt nie musi przekonywać, kto jest Bogiem. Ja poznałem Jezusa. Pojechałem do ośrodka. I kiedy jeszcze była chwila przed spotkaniem w ośrodku, spotkałem naczelnika i była krótka rozmowa. Między innymi doszliśmy do tematu zwolnienia Zardasza. I naczelnik mówi taki, taki, wiecie, zamyślony, mówi, to jest ciekawa sprawa. Nikt nic w jego sprawie nie robił. A dzisiaj dostaję, przychodzę do pracy, a rano faks już leżał, wydrukowany. Zwolnić natychmiast zwolnić natychmiast, oczywiście z jednostki nadrzędnej z Warszawy. I wiecie kochani, nie, nie mogłem się opanować, aby mu opowiedzieć jako świadectwo tego, co się stało. I ten człowiek w pewnym momencie, wiecie, tak się oparł o fotel, wyluzował i mówi no to jest cud, to jest cud. A więc to jest jedno świadectwo tego, jak Bóg dociera do ludzi zamkniętych kompletnie. Ludzi, którzy, którzy nawet sobie nie wyobrażają, że jest coś innego niż to, w co wierzyli, w czym pozostawali całe życie. I drugie świadectwo to jest świadectwo młodego nigeryjczyka. Nazywał się, nazywa się Michał, w tej chwili jest w Niemczech, Zardasz jest w Pruszkowie, więc kontakty z kościołami i, i jakieś rozwijające się życie ma miejsce dziękuję za to Bogu. Ale wiecie, Michał to jest człowiek, który pojawił się w ośrodku, pierwszy raz się spotkaliśmy przedstawił się, no pochodzi z kręgów chrześcijańskich, mówi, ale jak dorosłem, jak już byłem takim późnym nastolatkiem, to poszedłem w świat i, i właściwie już przestałem z Kościołem mieć kontakt. Rodzice zielnoświątkowcy. Tak się zdarza, niestety tak się zdarza. Ale Bóg kochał Michaela. Bóg kochał go i ciągle miał swój plan i do czegoś go przeznaczył. Więc kiedy spotkałem Michaela, wysłuchałem tej jego historii, jeszcze siedzieli inni cudzoziemcy tam i e, od razu, kiedy go zobaczyłem, zauważyłem na jego lewym oku białą plamę, taką dość sporą, ona zakrywała całą źrenicę i wiecie, od razu po prostu takie myśli, co się stało, co, czemu ten chłopak ma taką plamę, młody, bardzo przystojny i z, i z taką przemiłą twarzą chłopak, a tu taka skaza. 18 lat miał, kiedy zobaczyliśmy się, ale wiecie, no, nie będę się wychylał, więc mamy spotkanie, rozmawiamy o Bogu, Michael z powrotem zaczyna zaglądać do Nowego Testamentu, który dostał, modlimy się razem na koniec i kiedy, kiedy już... To spotkanie dobiegało do końca, coś we mnie po prostu nie dawało mi spokoju i mówię, Michael, a co się stało, że ty masz to oko takie białe? A on mówi, w, tej, w czasie tej ucieczki z Afryki, w Libii zostali złapani jako grupa przez wojsko, i zabrani na posterunek i przesłuchiwani z zastosowaniem tortur. I mówi, ten oficer, który mnie przesłuchiwał, wciskał mi kciuki do oczu, żeby wywołać ból. I od tego momentu na tym lewym oku pozostała plama. Ja mówię, słuchaj, po prostu, wiecie, no niesamowita litość mnie zdjęła i mówię, słuchaj, ja wiem, że Bóg może to usunąć, nie mogę patrzeć na tą plamę, że tak zostałeś oszpecony. Ci wszyscy cudzoziemcy dalej byli z nami. I mówię, czy chcesz, żebym się o ciebie pomodlił, żeby Bóg cię uzdrowił? No tak, proszę. Nie, nie myślę, żeby on był przekonany o tym, że cokolwiek się wydarzy. Ja sam byłem drżący o to, co się wydarzy, albo czy coś się wydarzy. No tak jestem słaby w wierze, ale... Ale wiecie, modliłem się, nie wiem, może z 15 sekund i z takim naprawdę wielką obawą otwieram swoje oczy i patrzę na Majkala. I zamiast tej plamy zobaczyłem takie kryształowe, czyste, brązowe oko. Niesamowite, coś po prostu niesamowitego. W 15 sekund Bóg poradził sobie, żeby usunąć to kompletnie. I mówię do tych innych chłopaków, mówię, słuchajcie, widzicie oko Michaela? Jeden bardzo fajny chłopak, też nasz brat William z Afryki, patrzy i on taki spokojny bardzo chłopak, patrzy mówi, no nie ma, nie ma. Inni zobaczyli to, a Michael w ogóle jakby nie wiedział, o co chodzi. I ja mówię, Michael, Idź do lustra i popatrz na swoje oko. Kiedy wrócił z radością, mogliśmy też podzielić się o tym z administracją i również ci ludzie zauważyli, że to był cud. I wiecie, jedna rzecz to jest wpływ na, na cudzoziemców, druga rzecz to wpływ na administrację, gdzie wielu, wielu ludzi usłyszało o Panu Jezusie, który zbawia w niesamowity sposób. Muszę kończyć świadectwa, mam ich cały wór, ale muszę je kończyć, bo w ogóle wam nie usłużę. Już jest 39, cię. co zrobimy? Okej, okay. jeszcze jedno świadectwo zdzierżeniowe. Ono jest wczoraj, więc no, nie mogę tego odłożyć na następny rok. Kilka lat temu do naszego zboru przyszła młoda kobieta. Właściwie jej mąż nawrócił się pierwszy, ona później. Kobieta, która miała bardzo, duże, bardzo trudne życie. Nie dlatego, żeby gdzieś była uwikłana w grzech, ale od początku pod górkę. Małżeństwo ich rodziców się rozpadło. Mama w młodym wieku popełniła samobójstwo. I ta dziewczyna wyrastała, nawet już była żoną, cały czas z tym przeświadczeniem, że będzie źle. Ten dom był uwikłany w wróżby, w jakieś trudne rzeczy i była totalnie, totalnie jakby rozbita w swoim życiu. I myśmy od początku cały czas modlili się, aby Bóg po prostu to życie naprawdę zmienił całkowicie dla swojej chwały. I wiecie, przyszedł taki moment, kiedy, kiedy ona się trochę podniosła. I pamiętam dzień, kiedy przyszła i powiedziała, Mam propozycję, żeby, żeby pracować w jednej instytucji finansowej. Nie mogę wam mówić ani nazw, ani, ani miejsc, ale w instytucji finansowej i, i tak bym chciała tam się dostać, żeby, żeby mieć chociaż jakąkolwiek pracę w tym miejscu. I wiecie, wtedy również przez wiarę powiedziałem, Agnieszka, ty będziesz tam dyrektorem. I ona mówi, nie, pastorze, nie mów tak do mnie. Po co, po co ty tak do mnie mówisz? I, I modliliśmy się o to. Modliliśmy się. Wydawało się, że ten okres, początek jej, jej pracy był ciągle pod górkę. Wiele razy przychodziła załamana, że sobie nie radzi. A ja ją coraz bardziej wspierałem. Mówię, ty będziesz dyrektorem. Agnieszka, ty, ty myśl o tym, że ty pewnego dnia tam będziesz na samej górze I, i przyszedł taki moment, kiedy została kierowniczką i to jej kierowanie sprawiło, że oddział tej instytucji stał się na jednym z pierwszych miejsc w rankingu w Polsce. I to było zdumienie, więc co zarząd postanowił, że ją zabierze do drugiego ban do drugiej instytucji, która sobie nie radzi, nie radzi, żeby tam się wzięła za to miejsce i doprowadziła do porządku. W międzyczasie usunęli stamtąd dyrektora i wzięli naszą siostrę Agnieszkę. Więc ona, ona nie jest dyrektorem tam oficjalnie, ale jest zarządzającą, całkowicie zarządzającą. I przyszła w czwartek na nabożeństwo po dwóch tygodniach tej swojej nowe, nowego stanowiska i mówi do, do mnie, do jeszcze jednego starszego, módlcie się o mnie, tak mi jest ciężko, wszyscy mnie sprawdzają, ludzie mnie obserwują, e, tyle jest problemów i boję się, że sobie nie poradzę. I zaczęliśmy się o nią modlić, prosić Boże, ty pewne rzeczy postanowiłeś i my chcemy, żeby to się wypełniało, żeby to, to zaistniało, żeby ona po prostu osiągnęła to swoje przeznaczenie, które dla niej masz. I wiecie, w piątek spokojnie sobie pracując dostaje nagle telefon. Agnieszka mówi, Daniel, muszę ci coś powiedzieć. Dzisiaj przyszłam do pracy, a tam zupełnie inna atmosfera. Ludzie z takim szacunkiem, i nie wiedziałam o co chodzi. Myślałam, że to jakaś podpucha, ale mówi, po pracy jedna z, jedna z pracownic podeszła do mnie i mówi: Słuchaj, myśmy cię tak obserwowali przez te dwa tygodnie, ale zauważyliśmy, jakie ty zmiany wniosłaś, że ty z zupełnie innym duchem do nas podchodzisz. Właśnie użyła tego słowa z zupełnie innym duchem. Ludzie są zachęceni, ludzie są zmotywowani, że doceniasz ich. I mówi, byłam zdumiona, że Bóg tak błyskawicznie zadziałał w tej mojej potrzebie. I na tym kończymy świadectwa. Amen? Amen. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, co robimy z kazaniem? Przyjedź za tydzień. <głosy> Okej. Okay. Wiecie co? Zrobimy to krótko. Nie ruszymy kazania. Ale chciałbym wam przypomnieć o tym, o czym mówiłem kilka lat temu w tym miejscu. Patrz na swoje życie z Bożej perspektywy. To, do czego zachęcał nas nasz brat, aby żyć na maksa dla Boga. Ja myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, często to słyszymy. Ale tak naprawdę nie będziesz w stanie żyć na maksa dla Boga, jeśli nie będziesz patrzył na życie, z Bożej perspektywy, jeżeli nie usłyszysz tego słowa, że nie musisz się troszczyć, bo On się o ciebie troszczy, jeżeli nie usłyszysz w swoim sercu tego słowa, że On chce, abyś był głową, a nie ogonem, jeżeli nie usłyszysz w swoim sercu i nie uwierzysz w to słowo, że On chce cię prowadzić nie od problemu do problemu, ale od chwały do chwały. Jeżeli nie usłyszysz w swoim sercu to, że Bóg cię powołał, aby przez twoje życie działy się znaki i cuda, że On cię czyni świadectwem. Wiecie, zastanawiałem się nad takim momentem, kiedy Pan Jezus mówi do uczniów o wylaniu Ducha Świętego i mówi coś bardzo ciekawego. Mówi do swoich uczniów, lepiej jest dla was, żeby ja odszedł. Lepiej jest dla was, żeby ja odszedł. No pomyślmy sobie na tym dzisiaj, kiedy każdy z nas chciałby, och, żeby tu Pan Jezus nagle stanął między nami. Amen? Każdy by chciał. A Jezus mówi do uczniów, ci, którzy Go widzieli, lepiej, żeby miał ja od was odszedł. Dlatego, że Duch Święty będzie posłany. Dlatego, że będziecie napełnieni mocą z wysokości. Dlatego, że do, dostaniecie nowy język. Dlatego, że wasze życie będzie życiem w ogniu. Dlatego, że wy będziecie mogli z tej wysokości, na której posadził was Bóg, patrzeć na wszystko, co was otacza. A nade wszystko będziecie moimi świadkami. Moimi świadkami. Bracia i siostry, wybaczcie, że rozzagalopowałem się w tych świadectwach. Ale wiecie, chciałbym zachęcić przez nie wszystkich, szczególnie młodzież. Słuchajcie głosu Bożego. Cokolwiek Bóg Cię objawia, nigdy nie wątp, że On to wykona. Jeżeli Cię objawi, że będziesz misjonarzem, to bądź pewny, że tak będzie. I nigdy się nie poddawaj. Jeżeli Bóg Ci wkłada do serca, że będziesz wielkim biznesmenem, nigdy się nie poddawaj i dąż do tego. Wiecie, Chociaż ludzie tego nie będą widzieć, to pierwszy, jeśli będziesz wierny Bogu, zauważy to Kościół. Ty będziesz miał wpływ na to, co jest potrzebą Kościoła. Jeżeli Bóg ci włoży do serca, że przez ciebie będzie zbawione to miasto, nigdy się nie poddawaj. Pytaj o to Pana, zastanawiaj się. Miej tą wizję zawsze przed oczyma. I ponieważ kończymy na świadectwach, Powiem wam tylko o tym nowym budynku i potem będziemy się modlić. Słuchajcie, kochani, w 2005 roku wybudowano nowy budynek w Dzierżoniowie, Enter Marsz 1050 m2, w świetnej lokalizacji, kocham to miejsce. Tam, tam jest przestrzeń na wszystko i wiecie, kiedy ten budynek, Sklep powstał, tam od początku nie szło, po prostu nie szło, ale y, nie wybudowano go tak jak inne marsze w kształcie, wiecie, prostokątów y, takich z płaskim dachem blaszanych. Wybudowano go z dwuspadowym dachem, pięknym przeszkleniem, naprawdę elegancko. Ale nie szło, pomimo tego nie szło. I w 2015. Budynek, sklep zamknięto. I ponieważ jedna z naszych sióstr pracowała w tym sklepie, poprosiłem ją, słuchaj, się co teraz się z tym stanie, kto to kupi, może, może my byśmy ten budynek przejęli. Ona się dowiedziała, mówi, tak, chcą sprzedać, 3 miliony 300. 000. Aha, no to dobra. Odpuszczamy sobie, nie było rozmowy. I Czas mijał, pierwsze dowiedzieliśmy się, że kupi go znana sieć sklepów duńska. No to ich na to stać, nie ma problemu, fajnie, że będzie taki sklep. Nie kupili. Potem dowiedzieliśmy się, że kupi to następna wielka sieć w Polsce. Nie kupili. I czas mijał. I przyszedł 2019 rok, Jeden z moich przyjaciół z Norwegii, ponieważ rozmawiałem o tym, że, że taki budynek jest i, i tak jakoś serce moje bije do tego miejsca. Jeszcze w międzyczasie Bóg mi dał sen, tak jak naszemu bratu na jednej z konferencji i stałem przed budynkiem z takim wielkim przeszkleniem i, i miałem świadomość, że to jest nasze miejsce zgromadzeń. Więc kiedy popatrzyłem na ten budynek, to coś wróciło z tamtego snu, ale okej, okay, no to nie jest nasz pułap, nie będziemy w ogóle się rzucać na to, więc, więc mój brat, jeden pastor z Norwegii mówi, słuchaj, a co z tym budynkiem po pięciu latach? I ja mówię, no nic, no cena jest zaporowa, nie ruszymy, tego stoi, ale dowiedzcie się, ile oni teraz chcą, przecież minęło pięć lat. Poprosiłem tą naszą siostrę, dzwoń, Dzwoni się dopytaj. Więc zadzwoniła półtora. Półtora? No to mówię do niej, zadzwoń i zapytaj się, czy to jest do negocjacji. Tak, ale tylko do poważnych negocjacji. Ok, więc napisałem ofertę zgodnie z, z zaleceniem tej, tej pani, która z nami rozmawiała. Złożyłem im poważną ofertę, 900 tysięcy. <głos> Pani była zdegustowana kompletnie i powiedziała, że zarząd po długich walkach i rozmowach zdecydował, że no mak maksymalnie mogą zejść do 1,3. Bierzemy, mając 170 tysięcy na koncie i wiecie kochani co I, i zaczęliśmy o tym rozmawiać zaczęliśmy rozmawiać, co zrobić My przede wszystkim z Panem Bogiem rozmawiałem, rozmawiałem, mówię Boże, jeżeli to jest Twoja wola to Ty musisz znaleźć drogę, żeby to było nasze rzeczy zaczęły się tak dziać, że dostaliśmy ni stąd, ni z z instytucji z której najmniej bym się spodziewał jakiejś pomocy milion kredytu Wreszcie zaopatrzyli na nas nasi bracia, wierzący, chrześcijanie, abyśmy mogli ten obiekt nabyć. I teraz powiem wam coś bardzo ciekawego. Przyszedł moment podpisania aktu notarialnego. Przyjechaliśmy do Poznania, do pani notariusz i ona zaczęła rozmawiać z nami, a co tam będzie, a to, a kościół buduje taki budynek i tak dalej. No tak, no I, i co, wy chcecie z tego Kościołu zrobić? Tak, chcemy. No i coraz więcej o tym Kościele zaczęły się rozmowy, zanim druga strona dojechała i, i zacząłem jej mówić o tym, jak żyjemy, jak, jak to wszystko wygląda w tym naszym Kościele, oczywiście odpowiadając tylko na jej pytania. I pani notariusz naprawdę olbrzymiej sumy, którą powinna wziąć za tą usługę, bo kwota była poważna, mówi, okej, okay, ja potraktuję was inaczej. Żeśmy kolejny raz zobaczyli, że Bóg w tym jest. I później przez wszystkie inne rzeczy Pan Bóg poświadczał, że to jest Jego wolą. I najciekawsze dzieje się teraz, ponieważ coraz częściej spotykam ludzi, którzy mnie znają, przychodzą, Diler jednej z marki samochodów. I mówi, słuchaj, a jak ty to kupiłeś? Ja dwa lata próbowałem się z nimi dogadać i nie dało się. Nie było z kim tam w ogóle rozmawiać. Jak ty to kupiłeś? Jakoś kupiłem. Potem przyszedł biznesmen, który ma fabrykę i, i, i dystrybucję jakichś urządzeń elektrycznych. Mówi, panie, jak pan to kupił? Ja próbowałem się o, tym, o to dogadać. Nie było szans. A Pan to kupił. Bo mam Pana nad sobą, który jest dużo większy i Jego plany się wypełniają. I z tym was zostawię. Abyście śnili wielkie sny. Abyście mieli marzenia. Abyście żyli na maksa dla Boga. Poddając się Jemu i czyniąc to, co jest Jego wolą. Powstańmy do modlitwy i będziemy prosić Boga o łaskę w tym wszystkim. I wiecie, kochani, jeszcze jedno coś muszę wam powiedzieć. Wszystko, cokolwiek się w moim życiu stało, nie stało się dlatego, że ja, ale dlatego, że łaska Boża. I ja nie jestem kozakiem, ale tak jak Paweł mówi, ten, który mieszka we mnie, on jest kozakiem. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. On jest ponad wszystkim absolutnie. Panie Jezu, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy za ten dzień. Dziękujemy za to, że ten dzień jest dniem Twojej łaski. Dziękujemy za to, że Ty tu jesteś z nami. Dziękujemy za to, że jesteś w swojej mocy, aby uzdrawiać, aby wyzwalać, aby wypełniać swoje plany, aby, Panie, to przeznaczenie, które dla nas masz, gdy powołałeś nas do społeczności z Tobą, wypełniało się. Ojcze, dziękujemy Ci za ten Kościół, który ma przed sobą przyszłość, za ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, za ten Kościół, który Ty będziesz błogosławił i prowadził w mocy, w mocy, aby był świadectwem dla wszystkich żyjących tu ludzi. Ojcze, i modlimy się w imieniu Jezusa, abyś poprowadził, abyś dzisiaj wzbudzał w sercach, Panie Twoje plany i twoje, twoje objawienie, aby ludzie wiedzieli, jak dotrzeć do tego miasta. Aby rzeczy się działy, Panie, nie z, przez nas, ale przez Twojego Ducha. I coraz więcej i więcej poznawało, że Ty jesteś Panem i Zbawicielem. Że Ty jesteś ratunkiem dla ludzi. Ojcze, błogosław to zgromadzenie. Błogosław to zgromadzenie. Błogosław Jacka i Basie, Błogosław całą Radę Zboru. Panie, niech Twoje wielkie dzieła manifestują się poprzez ich służbę i poprzez każdego wierzącego w tym miejscu. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym ci o to prosimy. Amen.